Minęła 15, to program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności Jedynki. Maria Furdyna i Andrzej Kocjan. Ostatnia droga Jacka Magiery na wojskowych Powązkach. Trenera żegnają ludzie świata sportu oraz tłumy kibiców. Ceny paliw jeszcze niższe. Minister Energii ogłosił maksymalne stawki na jutro. Za godzinę Ekspres Jedynki prosto z Monciaka w Sopocie w setne urodziny odwiedzamy kolejne polskie miejscowości. Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery. Pogrzeb byłego piłkarza i trenera rozpoczął się w południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Drugi trener reprezentacji Polski spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W uroczystościach pogrzebowych biorą udział prezydent Karol Nawrocki, minister sportu Jakub Rutnicki, wiele osób ze świata sportu, w tym selekcjoner reprezentacji Jan Urban i kapitan kadry Robert Lewandowski, a także tłumy kibiców. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach jest Witold Banach. Uroczystości pogrzebowe mają charakter państwowy. Jacka Magierę żegna najbliższa rodzina, przyjaciele z boiska, podopieczni, przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie uhonorował Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tłumnie piłkarza i trenera żegnają także kibice. Był wspaniałym trenerem, piłkarzem Legii Warszawa, no i wspaniałym człowiekiem. Dlatego dzisiaj ze że jesteśmy tutaj, żeby go pożegnać. Bardzo wspaniały człowiek, trener, działacz. Wyszkolił sporu młodzieży. Szkoda, że tak wcześnie odszedł. Dzięki niemu dużo młodych ludzi się zaangażowało i poszło w sport. Bardzo fajny chłopak był. Był oddanym człowiekiem. No, strasznie go szanowałem. Jacek Mangiera spocznie obok legendy Legii Warszawa, swojego mentora i przyjaciela Lucjana Nabrychczego. Obaj zaczynali jako piłkarze, a po odstawieniu korków zostali trenerami. Byli związani z Legią Warszawa i reprezentacją Polski. Witold Banach, dziękujemy za relację. Po południu w Sejmie debata nad prezydenckim wetem do ustawy o kryptoaktywach, a jutro głosowanie. Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut w listopadzie i w lutym. Ekonomista Marek Zuber mówił w radiowej 1 że brak regulacji kryptoaktywów umożliwia m.in. zawieranie nielegalnych transakcji.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 Ustawa o kryptoaktywach miałaby wprowadzić środki nadzorcze, które miałyby przeciwdziałać naruszeniom przepisy. Wprowadzają również odpowiedzialność karną za przestępstwa. Aby odrzucić prezydenckie weto potrzeba trzech piątych głosów w Sejmie. Dobra wiadomość dla kierowców. Kolejne spadki maksymalnych cen paliw. Minister energii poinformował, że jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 4 grosze. Benzyny 98, 6 zł i 59 grosze. A za litr oleju napędowego 7 zł i 18 grosze. To są aktualności jedynki. Organizacje przyrodnicze sprzeciwiają się planowanym zmianom w zasadach tworzenia rezerwatów. Chodzi o propozycję psl i Polski 2050. Według ich poselskiego projektu za utworzenie rezerwatu będzie odpowiadał samorząd. Obecnie jest to decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska.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 Już za godzinę urodzinowe wydanie specjalne ekspresu jedynki z wyjątkowego miejsca. Pokaz prowem wierchu i Krakowie, czas na północ kraju Sopot. Na miejscu jest już nasza radiowa ekipa, łączymy się z Anną Zakrzewską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Aniu, gdzie będzie można was spotkać? Ekspres Jedynki zatrzymał się dziś tuż przy Sopockim Molo, a konkretnie na skwerze kuracyjnym. Nasze mobilne studio znajduje się zaraz obok Karuzeli, więc nie trudno jest nas znaleźć. Urodzinową audycję poprowadzi Karolina Rożej. Nie zabraknie nadmorskich akcentów. Odwiedzimy zakład balneologiczny, przyjrzymy się tutejszym kuracyjnym Wilnom. Będziemy też gościa, sopocianina z wyboru, ale nie zdradzę Państwu, kto to będzie. Zachęcam do słuchania audycji zdradzę jednak, że mamy przygotowane pewne upominki, więc warto nas odwiedzić, jeśli gdzieś w pobliżu Państwu tutaj hmm, spacerują. Zapraszamy na Sopockie Molo, nadajemy stąd od 16 do 18. Z Sopotu Anna Zakrzewska, bardzo dziękujemy. To była aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuters. Collagen Cito firmy Reuters na stawy kości cery. Pogoda. Nad morzem pochmurno, w centrum przelotne deszcze, w pozostałych regionach będzie bez chmur i pogodnie. Temperatura od 10 stopni na Suwalszczyźnie i Podchalu, około 12 stopni nad morzem, 16 w Małopolsce i na Podkarpaciu, do 19 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1007 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. Niemal połowa prądów w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. W Nowym Sączu, Rabce Zdroju, Trzebnicy i Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana. W pozostałej części kraju dobra, a w Świętokrzyskiem i na Pomorzu miejscami bardzo dobra. Jedynka.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 Bolesna zmiana w jamie ustnej. Mm -hmm.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 Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć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 Autopromocja. It's so cold and wet December day, Angel w Harlem na początek drugiej godziny naszego spotkania w audycji, która nazywa się Jak, a tak. Folder ulubione. Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska z Państwem do godziny 16 kłaniamy się nisko. I od razu wchodzimy w kolejny, pierwszy w tej godzinie temat. 20, w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do jednej z największych katastrof, czyli do katastrofy w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. No i mamy w związku z tym już lada moment premierę serialu na ten temat. Czarnobyl, świadkowie tragedii w National Geographic. Dokładnie w niedzielę i w poniedziałek będzie premiera. I o tym... Z serialu, ale nie tylko, chcielibyśmy porozmawiać z naszym gościem, z panem doktorem Markiem Rabińskim z Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze. Panie doktorze, wydawałoby się, że na ten temat już zosta zostało wszystko. wszystko powiedziane. Już były filmy, dokumentalne książki, fabularne. reportaże, seriale fabularne. Blogerzy tam jeżdżą. Wszystko Czego jest. z nowego serialu dowiemy się? Prawdy? Prawdy nie, natomiast <głos> jest parę rzeczy, które tam się rzeczywiście pokazało. Po pierwsze są tam pokazane pewne materiały, które od zawsze istniały, tylko jakoś nikt czy mało kto z, z nich nie korzystał. Druga rzecz to jest... Na, nastąpiła zmiana w nastawieniu, w takiej powiedzmy propagandzie związanej z tą awarią. Ja bym tego nie nazywał katastrofą, bo katastrofy to są naturalne. To jest awaria techniczna. W tej chwili rzeczywiście zaczyna się coraz bardziej... Mm, Odrzucać pewne mity, pewne wyraźne działania KGB, które starało się namieszać, żeby od Związku Radzieckiego jak gdyby odsunąć całą, całą winę za tą awarię. Więc to daje się w tym serialu wyczuć. Natomiast no, następna rzecz, bardzo ciekawa, to są właśnie ci świadkowie. Ja znacznie bardziej lubię y, relacje świadków mm -hmm. niż te właśnie takie ustawiane pod oficjalną wersję, y, naciągane bardzo często y, relacje. I co mówią ci świadkowie teraz, czego nie mówili nigdy wcześniej? No to byłoby dosyć trudne do, od, trudne do odpowiedzi. Natomiast między innymi jest bardzo ciekawa postać. To jest Nikolaj Steinberg. Człowiek, który w zasadzie był głównym naukowcem, który doradzał i od strony naukowej przy budowie sarkofagu. Następnie ten człowiek, i o tym on, on w tej chwili właśnie wspomina, zaczął dociekać, gdzie można by znaleźć materiały, prawdziwe materiały na temat awarii. Doszedł do wniosku, że najprawdopodobniej w sądzie, w którym jak gdyby nad, nadzorczym toczyła się sprawa dotycząca odpowiedzialności za awarię mm. i on dotarł do tych materiałów, przeglądał je i, i odkrył na przykład rzecz szokującą, mianowicie pewne zapisy o, o przebiegu parametrów zostały stały przez KGB i tego typu... Nie, Zakłamane? nie sfałszowane. Przesunięte o 6 sekund. Ale to ma znaczenie. I te rozumiem. 6 sekund ma decydujące znaczenie w interpretacji wszystkich zjawisk. Ale z relacji e, bohaterów tego filmu, czyli świadków, strażaków, tych, którzy brali udział w akcjach ratunkowych, wynika, że największym albo bardzo dużym problemem był potem przekaz, e, była komunikacja, brak informacji, próby jakiegoś utajenia e, tej, tej sytuacji. Przecież mówić o tak dużo o Szwedach, którzy wykryli te, to zagrożenie realne. ale o pan... Szwedach i Polakach. No właśnie Polakach, dlatego, Powiedzmy, że, że Polacy też wiedzieli że, o tym wcześniej. Stacja pomiarowa w Mikołajkach również to odkryła. Natomiast no takie, trochę taka uwaga. Co taki przeciętny strażak mógł tutaj, jak gdyby mówić o, o samym przebiegu awarii? Więc miejmy to również na uwadze to, że no 157, 157 osób, które były w trakcie awarii y, na, terenie na terenie elektrowni, y, 20 parę, a może nawet więcej w późniejszym czasie już zmarło. W związku z tym tak naprawdę to y, takich, relacji jest takich relacji jest niewiele, a w szczególności osób, które naprawdę od strony naukowej wiedzą i są w stanie zinterpretować, co się stało. Pan dr Marek Rabiński z Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Rozmawiamy o nowym serialu, którego premiera lada dzień, Czarnobyl, Świadkowie Tragedii. Do rozmowy wrócimy za moment. W naszej podróży w czasie cofnęliśmy się do roku 1986. Mam 11 lat. Nie wiem, co się dzieje. Wiem, że mama przynosi, woła mnie do kuchni, żebym wypiła jakiś ohydny płyn. I nie jest to tran. Nikt mi nie mówi o co chodzi, ale czuję jakąś gigantyczną tajemnicę. Co więcej, w wieku 11 lat wyobrażam sobie, że ta tajemnica ma coś wspólnego z UFO. No. tak wspominam ten czas. Panie doktorze, wszystko mi się pomyliło, prawda? Pan doktor Marek no, trochę tak. A co, a co, co piliśmy wtedy? Co, co to było takiego? E, większość osób nie, tak naprawdę to nie piła oryginalnego płynu Lugola. E, takie wyjaśnienie e, w różnego rodzaju instytutach naukowych e, są takie pod ręką zawsze takie tabletki z jodem, e, Natomiast sam płyn Lugola jest przechowywany w ciemnych butelkach, ponieważ on się pod wpływem światła jakoś tam rozpada. No, rozpada. No już w tej chwili nie, nie, nie jestem chemikiem, nie, mm. ani farmaceutą, nie mogę tego wytłumaczyć. W każdym razie po jakimś czasie go trzeba wylewać, wyrzucać. W związku z tym nie ma go w aptekach w dużych ilościach. Natomiast jest absolutnie y, powszechną sprawą, że w takich sytuacjach awaryjnych, jak właśnie była awaria w Czarnobylu, y, apteki są przygotowane do, do y, podawania takiego, nazwijmy to, zastępczego płynu, y, który polega na tym, że do przygotowanej czy destylowanej wody ileś kropel jodyny się wkrapla Jodyna jest no, środkiem no dezynfekcji. dezynfekcji. Jest oczywiście ohydna w smaku. Jest żółta. Yy, właściwie nie żółta, fioletowa. fioletowa. No, taka, A. Yy, powiedzmy rozwodniona to ona jest wtedy żółta. Więc szczerze mówiąc to pani piła najprawdopodobniej taką yy, właśnie rozwodnioną jodynę Czyli dobrze wyczułam tę tajemnicę, tylko że niekoniecznie <śmiech> tak, tak. W, zwi to w związku to była z UFO. Natomiast to była absolutnie... <śmiech> bezpieczne mhm. i to y, po prostu było wskazane, żeby w, w czasach awarii tak postępować. Nie, doktorze, był pan ponad 100 razy w strefie y, wokół elektrowni. Tak. Jak tam wygląda dzisiaj sytuacja? To znaczy no, w tej chwili to jest sprawa związana z tym, że to jest y, strefa wojny, y, strefa, właściwie nie tyle wojny, tylko strefa buforowa między Białorusią a y, Kijowem. I to, to jest właściwie no, taka podstawa y, dlaczego cztery lata temu tamtędy jeden z takich, na, y, jedno z takich natarć na y, Kijów właśnie szło. Ponieważ to jest najkrótsza droga na, na Kijów. Czyli na razie wycieczek nie ma tam żadnych, bo Też wiem, że były, ale lepiej unikać chyba. Nat natomiast, no po pierwsze wy wy wymagają naprawdę bardzo wielu zachodów. Ja od czasu rozpoczęcia wojny byłem tam dwa razy, więc, więc no jednak można tam przebywać. I... Serial w National Geographic w niedzielę i poniedziałek mogą państwo Oglądać. To są cztery odcinki Czarnobyl, świadkowie tragedii. A o samym tym wydarzeniu, o tej awarii, już nie katastrofie, jak mnie pan doktor poprawił, opowiadał pan doktor Marek Rabiński z Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękujemy za wizytę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Nie powali się w radiowej jedynce. Zbliżamy się do 15.30. Posłuchajmy teraz skrótu aktualności, które przedstawi Andrzej Kocjan. Ostatnia droga Jacka Magiery na wojskowych Powązkach trenera pożegnali ludzie świata sportu oraz tłumy kibiców. Bardzo wspaniały człowiek, trener, działacz, wyszkolił sporu młodzieży. Szkoda, że tak wcześnie odszedł. Pogrzeb byłego piłkarza i drugiego trenera reprezentacji Polski rozpoczął się w południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. 13 lat więzienia dla Polaka za walkę w ukraińskich siłach zbrojnych. 47-latka skazał rosyjski sąd utworzony na okupowanych terenach wschodniej Ukrainy. Mocne słowa papieża podczas wizyty w Kamerunie. Leon XIV powiedział, że świat jest niszczony przez garstkę tyranów, a panowie wojny przymykają oczy na fakt, że miliardy dolarów wydaje się na zabijanie, niszczenie, zamiast na leczenie, edukację i odbudowę. Słowacja nadal będzie blokować 20 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Zgodzi się natomiast na wypłatę unijnej pożyczki dla Ukrainy. Hello Sopot, przybywamy za pół godziny. Specjalne wydanie Ekspresu Jedynki. Karolina Rożej i nasza radiowa ekipa są w okolicach Sopockiego Molo. Jedynka razem ze słuchaczami świętuje swoje setne urodziny. Pełne wydanie aktualności o 16.00. Też, jaka będzie dalsza wersja? Co ale nie jest źle. Póki co, bo się jeszcze chcę. Śpiewać choć. Z perspektywy bardziej śmieszy, a mniej boli, bo czas na raczej cukru, niż li soli. Soli nieźle. Póki co, bo się jeszcze chcę wierzyć w to, że najlepsze jeszcze będzie, że przed tobą, że przed tobą. Że nie minie. Przejdziemy obok znowu masz nowy brak, głowa jak pełny bak i panienko znów mówi tak Ja! Yeah. No Czas i jak podobać się ten duet jeszcze na takim elektronicznym bicie. Marla Rodowicz, Ewa Farna w utworze Czasu upływa, lat przybywa, to wszystko z płyty MTV Unplugged. No, cieszę się, że nie dałaś mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale teraz, to jest ten moment. Raz, <grym> dwa, trzy, cztery, proszę. No nie bardzo, no. Ambicik, nie, nie, nie jakoś. Ty, ty, ty, ty. Za, za, ja jednak tak bardzo re refleksyjnie, tak, chociaż to była refleksja. No, dobra, nieważne. Nie, nie, nie, nie, nie, nie nie, nie, nie, mój, nie moja bajka. Wolę klasyczną Marloneradowicz. W naszym studiu. słyszę, że muzykę klasyczną. Też. Coraz bardziej lubi. Coraz w naszym bardziej. studiu ten głos. A zaraz się powiemy dlaczego. Do, do, do, dobywa się z drugiej strony naszego studia. To głos naszego kierownika, kierownika redakcji kultury Polskiego Radia, programu pierwszego, Rafał Sława. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry koleżanki i koledzy. Coś ciekawego wydarzy się w najbliższym czasie no, na antenie programu pierwszego. Rafał, ty po prostu wyglądasz, jakbyś był bardzo zmęczony świętowaniem urodzin. Nie, ja, to, <śmiech> ja się koncentruję przed urodzinami, żeby dać z siebie wszystko, bo atrakcji mamy przygotowanych całe mnóstwo dla państwa w związku z naszą setną rocznicą. I zaczniemy właściwie już dzisiaj, bo 99 lat temu, co prawda nie 100, ale 99 lat temu, 16 kwietnia 1927 roku, o godzinie 12 na antenie Polskiego Radia po raz pierwszy zabrzmiał hejnał Mariacki z Krakowa, stając się, jak państwo wiedzą, symbolem programu pierwszego. I w związku z tym już dziś o 23.35 w Kulturalnej Jedynce Magda Mikołajczuk przypomni fragmenty archiwalnych audycji poświęconych hejnałowi i hejnalistom, w tym wspomnienie o Antonim Dołędze, który najprawdopodobniej po raz pierwszy zagrał hejnał z Wieży Mariackiej. I tutaj przypomnijmy może... Takie wydarzenie, które na naszej antenie miało całkiem niedawno miejsce. Wczoraj. Wczoraj, tak. Że wczoraj po raz pierwszy w historii hejnał został zapowiedziany prosto z wieży mariackiej. I są na to dowody Zrobił to audio... Patryk, Tak. Zrobił to Patryk Michalski, a te dowody znajdą Państwo i na naszym profilu na Instagramie i na naszym Facebooku. Tak, i to są dowody i do słuchania i do oglądania. Także jedyna niepowtarzalna okazja. No to dzisiaj, a już jutro w piątek yy, zacznijmy od godziny 14, kiedy rozpocznie się specjalne wydanie folderu prowadzonego przez moich szanownych... Yy, Kole, ko, ko, moje szanowne koleżeństwo. G Grono Podzimy, koleżeńskie. No, Grono koleżeński. no, <gry> no czekamy, co ty powiesz, no czekamy. No. Nie, właśnie ja czekam, co wy powiecie, bo nikt lepiej od was tego nie zrobi. Czego można się w tym folderze spodziewać? Skoro, Mówi Ula Kaczyńska. Skoro Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to będziemy patrzeć na sztukę, ale nie tylko poprzez pryzmat obrazów, nie tylko poprzez pryzmat wystaw, ale też będziemy patrzeć na sztukę jak na sposób opowiadania pewnych historii o świecie i o naszych ludziach. I w ten sposób sposób opowiedzą to, mamy nadzieję, Małgorzata Szumowska i Michał Engler, którzy będą opowiadać o swojej współpracy filmowej. Ta współpraca trwa wiele lat, ale także o pierwszym wspólnym dokumencie, który będzie można zobaczyć na Millennium Docs Against Gravity. Potem wpadnie Ralf Kamiński, który, jak wiadomo, działa na styku wielu różnych sztuk, więc też porozmawiamy sobie o muzyce, o jego nowej płycie i o tańcu. No i będzie Magdalena Cielecka, która zanim wyjedzie na Festiwal Malta do Poznania, no to mam nadzieję, że zdradzi nam parę tipów, jak podróżować, jak wybierać te najciekawsze wystawy, gdzie są najpiękniejsze muzea i co tak naprawdę daje nam obcowanie ze sztuką. No proszę, jak państwo słyszą, obsada jutrzejszego fulderu... Wszystkie w... pytania mi napisałem, napisałem po tym zapowiedzi. Uwaga, bo mam y, dla ciebie drugą część, bo już o 18.00 jutro zapraszamy państwa na wielki urodzinowy gwiazdozbiór radiowej jedynki, który poprowadzą, y, poprowadzą dla odmiany Ula Kaczyńska Uf. i Marcin Wojciechowski. A Powiedzcie, tam. co to będzie, bo jest o czym opowiadać. Renata Przemy, Kurszula, Natalia Kukulska, Kasia Stankiewicz i Reni Jusis będą opowiadały o latach 90. Będą anegdoty, będą zruszenia. Będą historie, których państwo nigdy wcześniej dotąd nie słyszeli. Będzie publiczność i będzie muzyka w wykonaniu Bartka Wąsika, pianisty, który w piękny sposób zagra najpopularniejsze i największe przeboje lat dziewięćdziesiątych. W taki sposób, że łzy leciały jak krokodylom. Będą. Powiemy, powiemy będą. tylko tyle, że będą łzy, będą wzruszenia, Ale będzie będą radość, będzie śmiech też. Będą Właśnie też. Właśnie, nie przygnębili. Nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie, nie, nie. Na przykład nie. sprawdzimy, która polska artystka w latach dziewięćdziesiątych wystąpiła miała... na okładce Playboya i wcale nie musiała nie się Zebrała się do niego, albo która miała ochroniarza Osobistego, tak a, a, a która nigdy nie miała I patrzyła na tę drugą zdziwiona. Miałaś ochroniarza, naprawdę? To czy, jutro tak, o czy ta, która miała ochroniarza, to jest ta, która wystąpiła Na a okładce skąd? Playboy? Nie, czy to nie, nie ta no, no Takiej konfiguracji nie było wcześniej Zapraszamy. co w sobotę? Wielki urodzinowy gwiazdozbiór Przypomnijmy jutro o 18 Zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Tak, a w sobotę? W sobotę zacznijmy od 16.00. Specjalne wydanie Odrodzonej Nieznanej. I w tej audycji dowiecie się Państwo wszystkiego o historii jedynki. Pięknej, momentami mrocznej, bohaterskiej, ale też tej naznaczonej przez polityczną propagandę. Usłyszą Państwo również w Odrodzonej Nieznanej głosy z jedynkowej przeszłości. Głosy, które naprawdę robią kolosalne wrażenie. A o 17 potem, zaraz po odrodzonej, no to nieznanej, wielki urodzinowy spektakl Luka i jego wspaniałych gości Wiek Radia, który będziemy transmitowali dla Państwa ze studia imienia Lutosławskiego, z naszego radiowego studia. To będzie naprawdę wielkie wydarzenie, my już słyszeliśmy raz ten koncert i możemy go Państwu z czystym sumieniem polecić. Z ręką na sercu. To jest... Y obowiązkowy punkt programu Jutro dla wszystkich słuchaczy Jedynki o, w sobotę. O 17 w sobotę. A zaraz po koncercie specjalna, specjalna audycja, którą poprowadzi Krzysiek Grzybowski. Możemy się co, spodziewać, że będzie to trochę tylko szczerze, ale na pewno... To tylko trochę, trochę szczerze. Mększyny. Tak. Wyjątkowo w bo bo codziennych, co, co, codziennych wydań. wydań. Bo to będzie wydanie poświęcone y, Jedynce, więc mam nadzieję, że będziemy słyszeli tylko miłe państwa y, głosy w związku z tym. O 21. słuchowisko? O 21. słuchowisko. Jazda Martyny Wawrzyniak w reżyserii Juli Mark. I to słuchowisko zostało napisane na nasze specjalne zamówienie z okazji obchodów stulecia jedynki. No i nie muszę chyba dodawać, że niezwykle ważną rolę w tym słuchowisku odgrywa radio. Będzie tu zatem duży procent radia w radiu, a ponadto usłyszymy y, między innymi świetną aktorkę Justynę Waśleską, która była waszym y, gościem. Tak, to a dziś razem z, Zare, z Filipem Zarębą śpiewa 100 lat na Instagramie Jedenki. I to nam się wszystko pięknie uzupełnia, bo Filip Zaremba też oczywiście w mhm. tym y, słuchowisku wystąpi. nie dużo tych atrakcji jest. Dużo, a to atrakcje. jeszcze jesteśmy... Y, no nie, no już... To, już, to, to jeszcze niedziela, dobrze? Już. Jeż, jeszcze sobota, bo po Aha. słuchowisku o 20:00 to lubię audycja... Martyny Podolskiej, która porozmawia z twórcami Teatru Polskiego Radia o tym, jak na przestrzeni dziejów zmieniał się nasz radiowy teatr, ale też o tym, jak debiutuje się na radiowej scenie, bo to też jest wielkie przeżycie dla wielu aktorów. To sobota, 21. Teatr i potem Teatr to Lubię, a w niedzielę o 22. Znowu bardzo mocny y, akcent w koncercie Chopinowskim. Adam Rozlach opowie o obecności Chopina w naszym programie od pierwszego dnia aż po dzień dzisiejszy. I znajdą Państwo w tej audycji m.in. historię naszego jedynkowego sygnału, czyli Poloneza Adur Opus 40 nr 1, który towarzyszy nam od pierwszego dnia działalności. Będzie hmm. też wspomnienie hmm. Władysława Szwimana, który opowie o swoim ostatnim y, półgodzinnym koncercie szopenowskim, jaki dał na żywo w Polskim Radiu 24 września 1939 roku, a to nie wszystkie atrakcje zapraszam na niedzielę o 22. Także jak widzą Państwo, weekend zapowiada się z jeden pasjonująco. pasjonującą. Odny... wieloletni lektor radiowej jedynki Maciej Gudowski będzie gościem Zbigniewa Krajewskiego w niedzielę o godzinie 10. Dziękujemy Ci Dziękuję bardzo. Rafał Sławan był razem z nami, kierownik redakcji kultury programu pierwszego polskiego radia. Dziękuję.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 just to love you. now that I found you, you've got the look of love, it's on your face, the look the time can't erase. Love. No i myślę sobie o tym morzu i myślę sobie o tym błękitnym niebie i myślę sobie o słońcu i myślę sobie, że jest taka osoba, która może teraz rozkoszować się utworem The Look of Love patrząc w bezkres błękitu. I ta osoba jest po drugiej nie stronie. Nie w tym studiu, tak no to nie, prawda. Tutaj nie. Karolino. Karolina Dzień, dobry, jestem. Dzień dobry z Sopotu mówię Państwu. Z najpiękniejszego miejsca świata mam wrażenie dzisiaj, bo jest rzeczywiście bezchmurnie. Piękna pogoda. Nasze studio jest z widokiem na Sopotskie Molo, więc w samym centrum. Słuchacze już do nas podchodzili, przychodzili, witali się. Proszę się nie krępować. Ja jestem nieśmiała, pracuję w radiu, więc nie ba się czego wstydzić. Zapraszam na specjalne urodzinowe wydanie Ekspresu no, jestem bardzo szczęśliwa, że, że na to stulecie akurat do Sopotu mogliśmy przyjechać i taka piękna, nadmorska audycja nam się szykuje od godziny 16. Co w programie? Bo to jest bardzo ważne. Na pewno będą słuchacze, których już teraz też pozdrawiamy i słuchaczki. A co poza tym? I którzy machają teraz do mnie, to też ja macham machamy. do nich. Dzień dobry. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oczywiście będą słuchacze. Będzie Tomek Lipiński, który jest takim sopocianinem z wyboru. Wpadnie do nas po godzinie 17. No i odwiedzimy też kilka takich charakterystycznych zakątków zopotu, nasza reporterka. nigdy no nie wiadomo, gdzie się pojawi w różnych godzinach, więc proszę słuchać do 18. Karolina Rożej, bardzo dziękujemy. A my jutro słyszymy się z Muzeum Sztuki Nowoczesnej od 14. Ula Kaczyńska. Marcin Wojciechowski. Będziemy na miejscu. Będziemy tam. Mamy nadzieję, że państwo również z nami. Zapraszamy. Monika Góral audycję wydawała, a Filip Wolski ją realizował. Dziękujemy. Słyszymy się jutro.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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. 13-kilometrowy korek utworzył się na autostradowej dwójce na wysokości Poznania między węzłami Luboń i Krzesiny, a to dlatego, że zderzyły się samochód ciężarowy z osobowym. W tej kolizji nikomu nic się nie stało, zablokowane są natomiast dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy, no i to niestety znacznie ograniczyło ruch. Jeśli chodzi o objazd, to można zjechać na S11 na węźle Poznań-Zachód i, i następnie pojechać albo drugą wojewódzką 308, ale to będzie objazd przez miasto Poznań o tej porze dość ryzykowne, bo po prostu w mieście jest duży ruch. Albo S11 też zjeżdżamy na węźle Poznań-Zachód, a później jedziemy drogą krajową numer 92, która też jest zakorkowana na wysokości Poznania, między innymi na wysokości dzielnicy Jeżyce. Łącznica wjazdowa na a 1 na węźle Swarożyn jest zamknięta do 17. Tam trwa usuwanie samochodu ciężarowego, który wcześniej wywrócił się właśnie na łącznicy wjazdowej na węzeł na 25 km Kilometrze. Tutaj niestety węzeł jest zamknięty. A czwórka, odcinek między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód. Tutaj z kolei zmniejsza się korek przy węźle Legnica Południe. Tam wcześniej doszło do kolizji samochodu ciężarowego z osobowym i mieliśmy całkowicie zamkniętą jezdnię w kierunku Wrocławia na 89 km. Teraz jest informacja, że częściowo odblokowano przejazd i rzeczywiście korek się zmniejsza. W tej chwili ma około 4 km. Do śmiertelnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym między Łukowem a Radzyniem Podlaskim na szlaku po pobliżu przy z tanku Aleksandrów samochód osobowy wjechał pod pociąg jadący z Warszawy Wschodniej do Lublina Głównego. Zginął podróżujący samochodem. Ten ruch pociągów na tym torze jest cały czas wstrzymany, natomiast dla kierowców utrudnień nie ma.